Moim i waszym dzisiejszym gościem jest wasza ukochana adminka May. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie to oczywiście podstawowe, mocno forumowe. Jakie są najbliższe przewidywane fabuły na forum? Czy będzie to wielki event na milion graczy, czy może jednak skupicie się na podstawowych eventach dla kilku graczy? No, cóż mogę powiedzieć, no zaczynamy z grubej rury, czyli będzie event e, dla dużej ilości graczy. Generalnie dla wszystkich, którzy znajdą się w Londynie, także serdecznie zapraszamy i radzimy wziąć aparaty, bo zdjęcia jak najbardziej wskazane, ale myślę, że też skupimy się na pomniejszych eventach, takich jak questy rodowe, które są już e, w trakcie prowadzenia, żeby móc e, zamknąć jakby ten e, rozdział, no oczywiście nagradzić tym, co gracze lubią najbardziej, czyli punkcikami. No właśnie, a ten wielki event w Londynie, możesz nam zdradzić szczegóły, czy na to jeszcze trochę za wcześnie? No cóż, no, nie chciałabym zdradzać e, detali z przyczyn raczej oczywistych, bo to będzie zniszczenie smaku dla graczy. E, natomiast e, jeśli ktoś oglądał nie będę zdradzać jednak jaki, natomiast jego akcja toczyła się w Londynie, e, z bardzo pewnym, e, sympatycznym, zamaskowanym panem, no to myślę, że powinni wiedzieć, co może się wydarzyć. Ulala la zabrzmią jak naprawdę wielka tajemnica, to w takim razie ja pozostawiam wszystkich w tej niepewności, cóż takiego może wydarzyć się na tym ogromnym evencie. i przejdźmy na nieco mniej przyjemny temat, czyli w zasadzie dlaczego przenieśliśmy się na nowy adres, bo nie nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale wcześniej Darkest Night stał na zupełnie innej domenie. Tak, wcześniej znajdowaliśmy się na serwerze WXV. Niestety ten serwer nie był do końca stabilny, to znaczy bardzo często miał awarię, bądź też wielu użytkowników skarżyło się na tym, że strasznie strony się wolno ładują. Główną przyczyną jakby przeniesienia się była chęć podarowania ludziom stabilnego serwera, nie oszukujmy się, też ochrona przed, przed no, kradzieżą, która w ostatnimi czasy miała miejsce. No, nie będę tutaj się rozdrabniać, o co dokładnie chodziło, ponieważ no, ma to jakby większego sensu, co było. to było Niemniej jednak głównym powodem było właśnie zapewnienie tej stabilności dla ludzi i bezpieczeństwa. Tak? A wiadomo, no, płatne serwery... Um, mają więcej możliwości, dzięki którym to wszystko możemy zapewnić. Ja odczuwam to bezpieczeństwo na własnej skórze, a co z nowymi użytkownikami, którzy dopiero co zarejestrowali się na forum Darkest Night.pl tym razem już bez żadnej dodatkowej domeny. Czy coś jakieś malutkie ewenciki, a może jakieś sesje przez mistrzów gry będą dla nich prowadzone? Czy mogą się o coś takiego ubiegać? Czy na razie są zdani na to, żeby rozwijać swoją postać i przejść naprzód, żeby móc dostąpić ze szczytu prywatnej sesji. No, jak najbardziej można się spodziewać e, mini sesji, bądź też sesji dedykowanych. E, w tym celu tak naprawdę podzieliliśmy mistrzów gry na tak zwanych opiekunów, przede, wszystkich, e, przede wszystkim rodów, jak i grupy wilkułaki oraz e, no, ludzi. O co chodzi? E, taka osoba, która jest opiekunem, ma za zadanie kontaktować się jakby z, z przedstawicielami danej grupy, żeby móc wiedzieć, czego oni ewentualnie oczekują, a w drugą stronę jak to działa i jeżeli ludzie na przykład yy, chcą jakiejś sesji dajmy na to wilkołak to w tym momencie mogą zgłosić się do takiego opiekuna i on mówi aha no to ja wam coś poprowadzę i inna kwestia jest też taka, że pewne wydarzenia losowe mogą nastąpić tak naprawdę, kiedy się tego nie spodziewamy. No, podam przykład naszego dzielnego Samela, który no, brzydko mówiąc został okradziony, a dokładnie jego towarzyszka Geria została okradziona. No bo cóż, no, zdarza się tak wydarzenie losowe. Także no, to był jeden z takich przykładów losowych sesji, których jest też o wiele więcej. Było nawet o wiele więcej. No właśnie, to są takie podstawowe sesje dla użytkowników. Omówiliśmy również duże eventy, które będą zbliżały się na forum, a ja mam takie pytanie. Doszły mnie pewne słuchy, że dochodzi do niecodziennych przewrotów w niektórych rodach. Czy masz przybliżyć tę sytuację? Zależy o tym dokładnie mówimy, ale to, to prawda. Sytuacja w rodach jest, no, no nieustannie się zmienia, tak? Mamy na przykład e, Ruth Reyers, który z jego władce, mamy Ruth Igli, który obecnie znajduje się pod pieczą e, wampirzego dziecka, co jest może powiedziawszy nowością na tym forum. Co tam jeszcze? no Mamy ród Draculesti, który podobnie jak Reissie również zmienili swoją a, władzę, co w ogóle było a, ciągiem wielu y, sesji i summa summarum do y, WK się w sumie nie, nie zebrali, ale cóż... No i mamy też tangów, u których, oprócz oczywiście dram, władza także się zmieniała. Generalnie no, chodzi, chodzi o ten cykl takich, nie zmieniając pozycji w tych, e, w tych rodach, tak? czyli wiadomo, że, że coś, coś się dzieje i rozumiem, o to chodziło. Dokładnie tak. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy administracja przewiduje w najbliższym czasie jakieś większe zmiany, bądź też te mniejsze, które będą dotyczyły całego forum? Nie mówimy tutaj o fabularnych zmianach, a może drobnej mechaniki, bądź też zmian wizualnej forum? Na razie wizualnej formy nie będziemy zmienić ewentualnie coś dopracowywać. Natomiast w kwestii mechanicznej a, trwają, trwają obecnie prace nad e, cechami wilkołaków. E, żeby móc to w końcu wprowadzić, tak samo jak punktacje dla nich. O co w tym wszystkim chodzi? No oczywiście o urozmaicenie gry wilkołakiem, bo wiadomo, wilkołak sam w sobie jest dosyć potężną i natomiast ta potęga przejawia się głównie w tarciu wilkołak wampir. E, nigdy nie było stricte hierarchii e, takiej walki pomiędzy wilkołakiem a wilkołakiem. Stąd też właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby spróbować stworzyć cechy, które miałyby główny wpływ właśnie na przedstawicieli tej samej rasy. Więc kiedy one będą wprowadzone w stanie tego powiedzieć, z racji, że muszą być no, dobrze wyważone. E, będą możliwe do wykupienia, tak samo jak e, zalety. Być może powstaną również wady, aby móc zrównoważyć wilkołaki. Nie mniej, czy one powstaną, no, zobaczymy, zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie w praniu. To jest jeszcze w takiej fazie alfy, bym powiedziała. To mam nadzieję, że w bardzo niedługim czasie doczekamy się tej fazy beta, a finalnie mamy nadzieję, że ten cały produkt będzie gotowy i w pełni sprawny, bo z mechaniką różnie to bywa, bo mechanika ma to do siebie, że dopóki się jej nie sprawdzi w realnym życiu, to nigdy nie wiadomo, czy wszystko pójdzie tak jak powinna pójść. Ja w takim razie bardzo dziękuję, że, że byłaś tutaj ze mną i mogliśmy porozmawiać. Z mojej strony to wszystko. Moim i waszym gościem była wasza ukochana administratorka May. Dziękuję. Darkest Night FM. Znajdź się po ciemnej stronie nocy.